Około 20 statków płynie w kierunku cieśniny Ormus. Władze Iranu zapewniły, że cieśnina została otwarta dla żeglugi. Tymczasem prezydent USA Donald Trump twierdzi, że Iran zobowiązał się nigdy więcej nie zamykać cieśniny Ormus. Ceny ropy gwałtownie spadły, a notowania amerykańskich giełd poszybowały w górę po tym,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 w porozumienia z Iranem, może udać się do Islamabadu na podpisanie traktatów pokojowych. W ten weekend ma odbyć się kolejna runda negocjacji z Miami dla polskiego radia. Jan Pachlowski. Papież Leon XIV w Kamerunie przewodniczył Mszy Świętej w Duali. Uczestniczyło w niej około 120 tysięcy wiernych. Całą homilię papież poświęcił w walce z głodem.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 Zwracając się do świata akademickiego, zalecał w dobie sztucznej inteligencji budować kulturę spotkania. Urszula Rzepczak, Polskie Radio, Watykan. Dziś, szóstego dnia swojej afrykańskiej pielgrzymki, papież uda się z Kamerunu do Angolii. To są aktualności jedynki. To będzie kulminacja obchodów stulecia radiowej jedynki w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Dziś wyjątkowy spektakl muzyczny Wiek Radia. Początek o godzinie 17, czyli równo 100 lat temu, od 100 lat, od startu pierwszej audycji Polskiego Radia, mówi szefowa anteny Paulina Stolarek-Marat.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 Na północnym wschodzie i południu kraju słaby przelotny deszcz, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, a miejscami mgły. W dzień pogodnie i ciepło. Temperatura od 14 stopni na północy do 18 na przeważającym obszarze kraju, a nawet do 20 na Dolnym Śląsku i w Lubuskim Chłodniej nad morzem około 9. Wiatr słaby i umiarkowany. Jedynka. Polskie Radio. Jest sobota, 18 kwietnia, 108 dzień roku. Słońce wzejdzie o 5.33, zajdzie o 19.39. Dzień będzie trwał 14 godzin i 6 minut. Krótka kartka z kalendarza. 100 lat temu słowami halo halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480, Polskie Radio rozpoczęło nadawanie regularnych audycji z rozgłośni przy ulicy Koszykowej w Warszawie. Dzień ten uznaje się za datę naszych narodzin, radiowej jedynki. 99 lat temu urodził się Tadeusz Mazowiecki, pierwszy po II wojnie światowej niekomunistyczny premier w Polsce. 79 lat temu urodził się Jerzy Sztur, aktor, reżyser, pedagog. 71 lat temu zmarł Albert Einstein, genialny fizyk, twórca teorii względności. 16 lat temu w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii, którzy zginęli w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. 5 lat temu zmarł Stefan Bratkowski, dziennikarz, publicysta. Cztery lata temu zmarł Andrzej Korzyński, kompozytor i pianista. 18 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, a także Europejski Dzień Praw Pacjenta i Światowy Dzień Krótkofalowca. A imieniny obchodzą Alicja, Bogusław, Bogumiła, Maria, Ryszard i Sabina. Najlepsze życzenia od Jedynki. Autopromocja. Jest takie wyjątkowe miejsce, które skrywa wiele sekretów i świętuje właśnie setne urodziny. To Radio. Polskie radio i radiowa jedynka. Co dzieje się za szybą studia, ale tam po drugiej stronie? Jak zdaje się egzamin na kartę mikrofonową? I co oznacza słynne pytykydży albo ton testowy 1 kHz? Jedyne takie miejsce, jedynka. Zajrzymy za kulisy, tam gdzie wycieczek się nie wpuszcza. Dziś po dziewiątej. Roman Jarek. zapraszam. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka w drodze – specjalna noc dla kierowców. Nie czując dni, godzin, lat, nie licząc zysków ani strat, okrążamy. Czując Jedynka w drodze. Dzień dobry słuchaczom, mówią Dominika Jęc, która audycję wydaje, Tomasz Cieślak, który audycję realizuje i Kajetan Tłokowski, który mówi te słowa. Dziś noc szczególna. Ostatnia, kiedy program pierwszy Polskiego Radia ma 99 lat. Po godzinie 17.00 jedynka będzie dodawała kolejne sekundy, minuty, godziny i dni do stu lat. I przez ponad połowę tego czasu na naszej antenie jest... Tu radio kierowcy. Może jeszcze raz nam się uda? Spróbujmy posłuchać, jak to brzmi. A więc... Radio kierowcy. W programie pierwszym od ponad 52 lat jesteśmy z kierowcami. Od 1974 roku nadajemy radio kierowców. A dziś w nocy, w jedynce w drodze, opowieść o czasach, kiedy radiofonia w Polsce zaczynała działalność. O latach dwudziestych, w motoryzacji, już za chwilę opowie Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Po godzinie drugiej przypomnimy przepisy kodeksu drogowego z 1921 roku. Ile było znaków drogowych i jak zdawano wówczas egzamin na kierowcę. Usłyszymy od Wojciecha Pasiecznego, specjalisty w dziedzinie prawa o ruchu drogowym, rzeczoznawcy sądowego, przez wiele lat policjanta stołecznej drogówki. Tej nocy w Polsce są dobre warunki do podróżowania. Na południu jazdy miejscami mogą utrudniać przelotne opady deszczu. Na Pomorzu i w Wielkopolsce wystąpią miejscami mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Warto upewnić się, czy pojazd przed wyjazdem na trasę ma właściwe oświetlenie. Na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu wciąż będą tej nocy obszary, gdzie wystąpią przygruntowe przymrozki do minus trzech stopni. Tam kałuże mogą zamarznąć, tworząc miejscami śliskie obszary. Jedynka w drodze. Ruszamy. Jedenka w drodze. W studiu witam Jerzego Lemańskiego z Narodowego Muzeum Techniki. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Narodowe Muzeum Techniki przechowuje pamiątki związane z radiofonią, jak i motoryzacją. Jest instytucją, jak żadna inna, łączącą te dwa światy techniki. Zacznijmy więc może od przedstawienia najciekawszych najciekawszych eksponatów z tych dziedzin. Najciekawszy eksponat motoryzacyjny, najcenniejszy eksponat radiowy. E, motoryzacyjny najciekawszy eksponat to nie takie łatwe, dlatego że y, różnie y, dla różnych osób ma wartość taki czy inny eksponat. Y, mamy najstarszy samochód w Polsce. No, to jest czym się pochwalić, bo to jest samochód z roku 1899. Chyba nie ma więcej w Polsce samochodów z, jeszcze z XIX wieku i jego można oglądać. Jest pokazany na naszej ekspozycji, więc to jest eksponat bardzo cenny. Ale mamy eksponaty trochę młodsze i też niezwykle cenne. Na przykład podwozie samochodu Luxport, Sport polskiego samochodu z okresu międzywojennego, projektu właściwie prototypu. Mamy też prototypy powojenne, które Pokazały się tylko w jed... Zosta... zachowały się tylko w jednym egzemplarzu. Ogar, yy, dwa warsy samochody, yy, mamy Meduzę, mamy yy, samochody Fiat'a z napędem na cztery, cztery koła. Tak, tak, to też są cenne eksponaty, ale rzeczywiście chyba ten najstarszy jest yy, najbardziej cenny de button Buton z roku 1899. Natomiast jeśli chodzi o radia, no cóż, mamy, posiadamy bardzo dużo radioodbiorników i tradycyjnych, i samochodowych. Yy, chyba najcenniejszym jest... Yy, Pierwszy polski odbiornik samochodowy to był Żerań, Radio Żerań, tak ono się nazywało. To było radio dedykowane do samochodu Warszawa M20. Warszawę M20 produkowaliśmy od 1951 roku, ale przez pierwszych kilka lat nie było dla niej właściwie odbiorników i dopiero w 1958 roku Kasprzak, Zakłady Kasprzaka właśnie wypuściły Radio Żerań, które to radio było dedykowane dla samochodu Warszawa M20. To było ogromne, y, duże po prostu to radio, bo tam był jeszcze do tego przystawka na fale krótkie. W ogóle radio odbierało tylko fale długie i fale średnie, y, ale można było taką przystawkę dołożyć obok i, i dochodziły jeszcze fale krótkie. To było oczywiście la, radio lampowe. Do tego jeszcze dochodził zasilacz z wibratorem synchronicznym. Chodziło o to, żeby wzmocnić napięcie y, i prostownikiem selenowym, więc wszystko to razem ważyło 6,5 kg Taki radioodbiornik i jaka była jego cena, proszę sobie wyobrazić, że on, yy, ten radioodbiornik kosztował 3800 zł przy pensji 1250 zł. Taka była średnia pensja według rocznika statystycznego, czyli radio kosztowało ponad dwie pensje. Nie wiem, czy ktoś dzisiaj zdecydowałby się na radio, które kosztuje ponad dwie pensje, a nie posiada UKF-u, yy, nie jest stereofoniczne i w dodatku odbiera... No, tak jak odbierało, czyli z dużymi zakłóceniami, w ogóle włączenie tego radia to nie było od razu, że mogliśmy słuchać melodii. Trzeba było poczekać, aż te lampy się nagrzeją, to trzeba było około pół minuty poczekać. No i ogromne zużycie prądu. Właściwie radio można było używać tylko podczas jazdy samochodem. Jak samochód stał, to groziło to po prostu rozładowaniem akumulatora. Bo tak, w samochodzie było napięcie 12V. Na, wcześniej to... były napięcia 6V, no trzeba było podnieść do, i po to właśnie były te wibratory. Mhm. Czyli z 6, to podnieść, tak? tak? Z tak, 6 tak, do 12. Tak, I w środku lampy, a jak te lampy znosiły wstrząsy w samochodzie? Nie, to, to były specjalnie opracowane lampy, więc tutaj z tym problemów raczej nie było. Mhm. Y tu wstrząsy nie były takie uciążliwe, natomiast wstrząsy rzeczywiście były uciążliwe, na przykład dla Chryslera, który to Chrysler chciał wprowadzić gramofony w samochodach, bo rzeczywiście coś takiego się zdarzyło. To była druga połowa lat 50. To był okres, kiedy jeszcze nie było kaset magnetofonowych, więc każdy mógł słuchać tylko tego, co było nadawane w radiu. Natomiast no, to młodzi chcieli słuchać swojej muzyki, tak. i nagle okazuje się, że jest możliwość samemu sobie zażyczyć, jaką chcę muzykę słuchać, jeżeli będę miał wbudowany w samochodzie gramofon. Z tym, że niestety ten gramofon w e, Chryslerowski, no, Chrysler liczył, że to w ogóle zrewolucjonizuje cały cał audio w samochodzie. Niestety to nie, nie sprawdziło się, no bo ta igła jednak przy wstrząsach samochodu przeskakiwała, tak więc, tak więc z tego potem właściwie musiano zrezonować. Czekaliśmy do kaset. Kasety magnetofonowe były. Wynalezione y, po, w 60. z tego co pamiętam, piątym roku przez Philipsa, bardzo szybko zaadaptowały się do samochodów. Radio żerań do samochodu Warszawa M20, waga 6 kg Rozmiary. Też chyba duże i skoro ono było dedykowane do samochodu Warszawa, to też tam musiało być dedykowane miejsce. Tak, tak To była w Warszawie instalacja... było dedykowane miejsce na, pomiędzy licznikami. Jeżeli ktoś z Państwa pamięta deskę rozdzielczą Warszawy, tam był licznik, prędkościomierz i zegar elektryczny zresztą w Warszawie. I pomiędzy nimi była taka platforma zamaskowana maskownicą w kolorze kości słoniowej. I tam było miejsce na radio, z tym, że pamiętajmy o tym, to było miejsce na ten podstawowy, główny element radia. Natomiast przystawkę to praktycznie trzeba było położyć gdzieś tam na podłodze. Głośnik tam się mieścił, co prawda, ale jeszcze ten zasilacz, to, to musiał być w innym miejscu. No to, to było, w ogóle cały montaż tego radia był szalenie skomplikowany. No bardzo, bardzo dużo pracy. Dzisiaj sobie tego nie wyobrażamy, bo dzisiaj właściwie samochody fizycznie nie posiadają takiego radia, prawda, które jest oddzielnym elementem całej deski rozdzielczy, bo radio jest zbudowane, ale przecież starsi kierowcy doskonale pamiętają, że jeszcze całkiem niedawno były radia w samochodach i one miały ujednolicone rozmiary, prawda, tak żeby pasowały w te szyny, żeby wchodziły i się mieściły. Polskie radio powstało w 1926 roku, ale w to chyba w ogóle nie można było myśleć o, słuchania, o słuchaniu radia w samochodzie, ani w Polsce, ani jeszcze nigdzie na świecie. No nie do końca, dlatego że pierwsze próby z radiem to był rok 1922. I właśnie Chevrolet, bo Chevrolet był takim liderem, jeśli chodzi o audio w samochodzie. I Chevrolet yy, zrobił coś, co było właściwie taką reklamówką. To nie był samochód do sprzedaży, ale dwa takie samochody. Jeden miał z dachem był, drugi był bez dachu. Co ciekawe, tam antena zajmowała bardzo dużo miejsca, dlatego że ona owijała praktycznie cały dach w tym samochodzie z dachem. Natomiast ten drugi egzemplarz bez dachu to już wyglądał zupełnie śmiesznie, dlatego że on miał takie cztery pałąki na narożach i dopiero na tych pałąkach na górze były rozłączone, była rozłożona antena. Także on trochę wyglądał tak jak dzisiaj suszarka do bielizny, prawda? Z takimi drutami. Składana. suszarka no Dzisiaj nas to oczywiście może śmieszyć. Poza tym ten radioodbiornik, który tam był yy, yy, dedykowany, yy, on, do niego potrzebna była bateria i ta bateria była ogromna. Chodziło o to, że nie można było zasilania wziąć bezpośrednio z akumulatora, bo tam się pojawiały straszliwe zakłócenia i, i dlatego miał oddzielną baterię. Yy, I ta bateria miała wymiary 140 cm na 50 cm na 30 cm. Proszę sobie wyobrazić, 140 cm, taka długa. Ona się idealnie mieściła pod przednim siedzeniem. Wtedy nie było siedzisk oddzielnych dla kierowcy i dla Paseta, tylko była taka kanapa przez całą szerokość samochodu i tam pod tą kanapą właśnie była ta, ta e, bateria. No ale to pierwsze koty zapłoty. to był 22 rok. W 24 roku a e, w Australii pojawił się samochód e, Summit. On się tak nazywał, silnikiem 24-konnym i tutaj Australijczycy chcieli pokazać, że oni potrafią budować samochody, które są arcypięknie wyposażone i rzeczywiście ten samochód miał na przykład zegar, który działał przez 8 dni bez nakręcania. Było oświetlenie w co wtedy stanowiło absolutną nowość w samochodach. Była zapalniczka, była osłona przeciwsłoneczna, były niklowane zderzaki i właśnie było też radio, które tak naprawdę... Yy to był problem, bo tak, działało najlepiej, kiedy samochód stał, ale znowu, kiedy samochód stał, to nie było tego ładowania, ono miało bardzo duży pobór prądu, więc też robił się kłopot. Masowo, masowo radia zaczęto instalować dopiero w 1930 roku. Bracie, y może y o tym opowiemy właśnie, z, po piosence, przerwa, bo, ale to tak, opowiemy tak, sobie, bo, bo to jest ciekawe. Te, opowiedzieliśmy te same początki. Wydaje się, że ten samochód w Australii, który miał radio, może to na tych bezkresnych przestrzeniach w Australii po prostu było potrzebne, żeby odebrać, nie wiem, komunikaty o pogodzie, czy nie? Czy nie, miało nie, to nie, charakter Nie, nie, absolutnie nie. Pokazywało te te nie miały zasięgu żadnego. Zasięg to był Aha. tylko w miastach. To, yy, I troszeczkę dalej. To, to nie tak? był UKF, co prawda, więc jeżeli było na falach krótkich, to można było bardzo daleko nawet słuchać. To fakt. Ale, ale to był strasznie ulotny. W samochodzie jak on jechał, to, to, to było słabo słyszalne. Pamiętajmy, że w tamtych czasach UKF-u jeszcze nie było, więc nie potrzeba było tych yy, prawda... Wzmacniania sygnału, co, co krótki odcinek. Można było właściwie słuchać czasami da falach krótkich czy długich, średnich powiedzmy, można było złapać z, drugiego, z drugiej części kontynentu, ale to był bardzo słaby sygnał. Bardzo słaby sygnał jeszcze. Lata dwudzieste, początki radiofonii i już powolny wzrost motoryzacji. Jedynka w drodze i jedziemy do godziny trzeciej. w drodze, w szczególną noc, kiedy Polskie Radio Program Pierwszy ma jeszcze 99 lat. W studiu jest Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki, którego teraz chciałbym zapytać o to rok 1926. Jak pod względem motoryzacji, pod względem ruchu drogowego, pojazdów wyglądała warszawska ulica? Warszawska ulica, ulice w większych miastach jeszcze nie wyglądały tak źle, dlatego że były utwardzone na wierzchnie były przeważnie kociełby asfaltu, to raczej jeszcze w 1926 roku nie było, chociaż w latach 30. coraz częściej pojawiały się, coraz częściej to może za dużo opowiedziano, ale zdarzało się już asfaltowanie ulic, było już asfaltowanie ulic. Natomiast Kociełby, a jakaś taka kostka klinkierowa tak była też kostka klinkierowa były też czasami bardzo rzadko ale to raczej w części między miastami drogi betonowe była też co może państwa zdziwić też kostka drewniana zdarzała się nawet ale to bardzo rzadko natomiast drogi były w fatalnym stanie no, dla nas to po prostu jest nie do pomyślenia, żeby takie drogi były, ja już nie mówię o Warszawie, tylko po prostu o całej Polsce. W Polsce w 26 roku mieliśmy 330 tysięcy kilometrów dróg. To brzmi pięknie, prawda? Bardzo dużo. 330 tysięcy kilometrów. Ale z tego tylko 16%, czyli tam niewiele ponad 50 tysięcy było drogami utwardzonymi, utwardzonymi, czyli na przykład żwirowymi. 20 tysięcy z tego to było kociełby. Natomiast z dróg takich jak asfalt, beton czy klinker na przykład o takich drogach mówiono autostrada już wtedy, także ta autostrada zupełnie co innego znaczyła. To takich dróg w Polsce mieliśmy tylko 2000 km, to jest naprawdę mało, czyli mniej niż 1%. Były drogi, które mówiono autostrada, bo to były drogi, które w okresie międzywojennym zrobiono specjalnie dla samochodów i one wydawały się drogami najwyższej jakości. Na przykład taka droga istnieje do dzisiaj. Kto z Państwa wyjeżdża nad morze czasami, to może pamiętacie Państwo droga między Jastrzębią Górą, a Władysławowem. Ona jest do dzisiaj. Ona jest wyłożona takim klinkierem i ta droga została, powstała właśnie w okresie międzywojennym. Na nią mówiono oczywiście autostrada. Tak samo autostradą nazywano drogę z Warszawy do Okęcia, kiedy zbudowano lotnisko Okęcie w latach 30. Zbudowano też drogę to co dzisiaj jest ulicą Żwirki i Wigury zresztą potem na, na, po śmierci Żwirki i Wigury na, na, nazwano właśnie tę yy, ulicę i Żwirki i Wigury yy, i to była droga jednopasmowa wtedy, nie była dwupasmowa, tylko jednopasmowa i w całości utwardzona Y, dlatego też na nią mówiono autostrada. Autostradą też nazywano na przykład y, drogę z Krakowa do Wieliczki albo z Krakowa do Katowic. Tam były różne odcinki y, z różną nawierzchnią, bo tam różne firmy to budowały, więc właśnie był klinker, trochę betonu było. Nawet właśnie troszeczkę było tej drewnianej kostki, ale to były wyjątki właściwie, tak naprawdę. Autostrada na Równicę się mówiło, na Równicę, bo to była góra w Beskidzie i tam zbudowano piękną drogę, ale ona była żwirowa tak naprawdę, chociaż mówiono na nią autostradę, bo ona była pięknie wyprofilowana i można było na samą Równicę samochodem dojechać. Jest schronisko na równicy i swego czasu, pamiętam, no było to już parę lat temu, dojeżdżał tam po, po tej drodze, rzeczywiście po takich serpentynach, ale niezbyt y, długich, tak jak w Bieszczadach, dojeżdżał autobus PKS-u pod samo schronisko. Ta droga została zbudowana właśnie w okresie międzywojennym. I tam chyba kawałki takie odsłonięte były, to były takie prostokątne elementy koloru takiego ciemnobrunatnego. Ja te w tej chwili nie pamiętam, być może tak, ale y, na pewno tam nie było trylinki bo trylinka pojawiła się troszeczkę później, tutaj warto dodać, tu jako pracownik Muzeum Techniki muszę o tym powiedzieć, trylinka, czyli to, co... Państwo to znacie, to są takie sześciokątne płyty, one dzisiaj często są na parkingach jeszcze, to jest wynalazek polski, on się rozpowszechnił w całej Europie w pewnym momencie, teraz już tego raczej nie ma, ale... To jest właśnie to, wynalazł e, Władysław Tryliński, stąd nazwa Trylinka. E, było to popularne i z tego budowano też przed wojną drogi. Nawet dzisiaj koło Brześcia Kujawskiego jest e, taka droga z Trylinki, która jest wyremontowana i ją spokojnie można nawet i 100 km na godzinę jechać. Ona jest rzeczywiście idealnie równa. I do niedawna w Warszawie kilka ulic miało jeszcze trylinkę, tak. choć... Na parkingach jeszcze jest jej dużo, tylko tak. że... Yy, no... Sześciokątne bloki tak. betonowe tak. z tak, elementami tak, tak, tak, tak, kruszy tak, tak. wewnątrz. Tak, to każdy z Państwa chyba kojarzy, yy, jak wygląda trylinka. Yy, ale na przykład droga na Hel, bo Hel był przed wojną Polski, droga na Hel była piaszczysta. Jechano do samej, do samej wojny, tam nie było żadnego asfaltu, to była zwykła droga piaszczysta. Co jeszcze jest ważne... Jeszcze w Warszawie to te drogi były, na zachodzie Polski drogi były, natomiast wschód to był jeden wielki dramat. Tak zwane Morze Pińskie, tak to nazywano trochę tak dla, dla przekory odnośnie floty pińskiej, prawda, floty Pińskiej. Morze Pińskie to był obszar 150 na tam chyba 160 czy 180 km. Proszę sobie wyobrazić, taki obszar 150 na 180 km, gdzie nie było żadnej utwardzonej drogi. Wszystko były żwirówki. Tak, nie było żadnego ani Kociłbów. Jeszcze czasami się w małych miasteczkach zdarzały króciutkie odcinki Kociłbów, ale tak w ogóle nie było żadnej utwardzonej drogi. Taki odcinek, 150 na 180 kilometrów. To Więc... tak obrazowo tyle, co z Wrocławia do Katowic, albo z Warszawy do Kielc. No tak, dokładnie, do, dokładnie tak. Więc... Yy... Tam po prostu nie było też samochodu, bo nie było dróg, a nie było dróg, bo nie było samochodów. Koło się zamyka, to był taki, no to taka biała plama drogowa w Polsce. Czy to było w, na tych drogach większym problemem była eksploatacja samochodu, który się zakopie, połamie ewentualnie szprychy drewniane? A zimą w ogóle nie było jazdy. No zimą praktycznie nie było sensu żeby tam przejechać, a wiosną też, no bo to wszystko się roztapiało. Ale co tak daleko szukać? Na przykład do Dałęczowa, jeżeli w latach 20. chcieliśmy się wybrać, to jechaliśmy pociągiem, ale pociąg. Ma stacja na Łęczowie jest 4 km. <śmiech> Od samego Ta. miasta, więc pociągiem szybciej dojeżdżaliśmy niż te 4 km. Tam była tak fatalna droga, że samochód żaden nie bardzo sobie radził z przejechaniem tej drogi i zazwyczaj przechodzono ją pieszo, ewentualnie bryczkami, bo koń tam przejechał, ale samochód już niekoniecznie. Ja, ja tu zacytuję coś Państwu. Jak Jarosław Iwaszkiewicz opisuje swoją wycieczkę do Sandomierza. Dwa zdania ja to przeczytam, proszę Państwa, bo mam to zapisane. Otóż Jarosław Iwaszkiewicz pisał w ten sposób: Zdecydowałem się przyjeżdżać, pojechać do Sandomierza samochodem. Oczywiście przez skarżysko, drogę na Iża. Droga na Jurze była niemożliwa. Pojawienie się mojego samochodu na zaniedbanych terenach za Wisłą budziło sensację. Dzieci biegały za pojazdem z okrzykami, a droga była taka, że wreszcie złamałem resor i mojego Bika musiałem na dwa tygodnie zostawić i czekać na jego naprawę. Tak było. Tak było, proszę Państwa. Wyjazd z Warszawy do Krakowa to się wiązał w latach 20. z wymianą Kół, bo te opony nie były takie solidne i z niepewnością, czy dojedziemy, czy nie dojedziemy, czy nie będziemy gdzieś po drodze nocować. To nie tak jak dzisiaj, że trzy godziny i jesteśmy w Krakowie, to było zupełnie, zupełnie coś innego. No takie, takie, takie były realia wtedy. Czyli y najpierw infrastruktura, można by było powiedzieć, tak? Tam, gdzie nie było tej. Y Infrastruktury, Posiadanie samochodu mijało się z celem. Dokładnie tak. Co nie znaczy, że państwo nic nie robiło, bo, bo państwo próbowało. My byliśmy sierotą motoryzacji, no, nie oszukujmy się. Polska nie była potęgą w tym czasie, ale próbowano. W 1931 roku Sejm ustawił, uchwalił ustawę o Państwowym Funduszu Drogowym do Budowy Dróg. To był fundusz, który miał brać pieniądze z jakichś źródeł? Z podatku od benzyny, z przydrożnych reklam, z mandatów i z opłat od pojazdów. Ustawiono bar ustanowiono bardzo wysokie te opłaty, ile to wynosiło. Samochód, jeżeli ktoś miał samochód na użytek własny, to co roku musiał płacić, e jeżeli to był samochód do 1,5 tony. Co roku musiał płacić 40 zł za każde 100 kg pojazdu. Natomiast jeżeli samochód był cięższy, to potem musiał płacić 50 powyżej tej 1,5 tony 50 zł za każde 100 kg. Więc to było bardzo dużo. Jeżeli Czyli ktoś miał samochód podatek podatek od masy samochodu. Tak, tak. Jeżeli ktoś miał na przykład najpopularniejszy samochód przed wojną, Chevrolet Master Sedan, to musiał płacić 520 zł za rok tego podatku. Jeżeli taksówkarz miał polskiego Fiata 621, to on rocznie płacił 1530. Złotych. To właściwie była równowartość 10 pensji rocznie, czyli praktycznie pensję jedną co miesiąc musiał oddawać yy, na, na taki podatek. Czyli I... żeby się opłacała, to tak pracować jako taksówkarz z prywatnym samochodem, I jedna pensja miesięcznie Szła na podatek tylko. Na podatek. Na, od samochodu podatek od, od samochodu, samochodu. No, plus jest... koszty utrzymania a, plus oczywiście. spłata to taksówka musiała być bardzo droga. Taksówki usługę. były bardzo, w ogóle benzyna była bardzo droga. To, że takie opłaty wprowadzono, miało też opłakane skutki, dlatego że kierowcy po prostu płacili często stawki półroczne, tylko za okres letni, bo zimą i tak z tego samochodu nie mogli korzystać, bo takie były drogi, albo w ogóle się pozbywali. I co ciekawe, w 1924 roku w Polsce mieliśmy 5,5 tysiąca samochodów osobowych. W 26 roku już 12 tysięcy, tak urosło. W 1931 39 tysięcy, ale w 1933 wróciło do 26 tysięcy. Mnóstwo samochodów zostało wyrejestrowanych po prostu dlatego, że ludzie chcieli to przeczekać. Yy, Bo był kryzys, tak też. Tak, nie, mieli no i dochodu, kryzys, tak, nie mieli dochodu. To jest Nie mieli dochodu. A Co się działo z tymi pieniędzmi? No, czy były inwestowane w drogi? Tak, yy, były inwestowane, proszę sobie wyobrazić, że my. W E, przed wojną, bo w ogóle e, e, uważano, że do 1969 do roku zbudujemy sieć autostrad w Polsce, jest nawet zachowała w internecie, możecie Państwo znaleźć taką mapę, ale co ciekawe e, zbudowano 11 km autostrady w Polsce i ta autostrada właściwie jest do dzisiaj, tylko większość z Państwa o niej nie wie po prostu, ja może powiem Państwu, gdzie to jest. Otóż dzisiaj jest to droga numer 214 między Warlubiem a Osiekiem. Przy, jadąc nad morze na wakacje, nie zapomnijcie Państwo, przejedźcie się tą drogą 214 między Warlubiem a Osiekiem. Otóż to jest fragment krótki, 11 km przedwojennej polskiej autostrady. Zbudowano tylko jeden pas, ale jak Państwo jechali, to doskonale to wyczujecie, bo po pierwsze pod asfaltem czuć do dzisiaj jeszcze te płyty betonowe, słychać, że one tam są jednak. Po drugie tam ta droga jest takie małagodne łuki, cały czas prosto prowadzi, omija jakiekolwiek miejscowości, bo to był właśnie jedyny fragment autostrady jednego pasa, bo nie zdążyliśmy drugiego pasa zbudować i ona nagle się kończy. Yy, kończy się i skręca asfalt, droga dzisiejsza, w prawo, ale gdybyście, yy, zatrzymajcie tam Państwo i zobaczycie, że nasyp prowadzi jeszcze dalej, bo ta dal droga miała iść dalej. To jest taka ciekawostka. Jak będziecie jechali nad morze na wakacje, to koniecznie pamiętajcie o tym. Droga numer 214 koło Warlubia. Fragment przedwojennej polskiej autostrady. Właśnie za te podatki to zostało zre zrealizowane. Ale tak naprawdę tych dróg było mało. Samochodów też w Warszawie. Jedno auto było na 900 osób w Warszawie. Ale w województwie wołyńskim było zarejestrowanych 27 samochodów w całym województwie. W województwie poleskim 13, natomiast w województwie tarnopolskim w 1924 roku zarejestrowane były 4 samochody w całym województwie, czyli jeden samochód był na 350 tysięcy osób. Jeden samochód na 350 tysięcy osób, proszę sobie wyobrazić. Trudno to sobie wyobrazić dzisiaj, ale zawsze początki są takie, że od czegoś trzeba zacząć i tak zaczynała Polska motoryzacja, rok 2000, 1924, dane, które pan przytoczył, 5,5 tysiąca samochodów w Warszawie, tak 13, w, o kilkanaście w innych województwach. No ale też na początku słuchaczy radia i radioodbiorników też było niewiele, o czym opowiemy za kilka minut. A gdyby państwo mieli jakieś wspomnienia no myślę, że nie swoje, ale rodzinne z tych czasów, ze słuchania radia, z samochodów, to można do nas zadzwonić 22 645 22 66. ciasno. Inaczej czytaj siebie, dobrze znam to, jak ja do Jedynka w drodze, w tę jedyną noc w ciągu wieku, kiedy wciąż możemy powiedzieć, że mamy 99 lat. A rozmawiamy dzisiaj o historii motoryzacji i radiofonii w samochodach. Początek lat dwudziestych, no ubogie drogi, ale też pozostałości samochodów, parku motoryzacyjnego, to wynik wielu wojen i pierwszej wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Tak, rzeczywiście Pojęcie prywatny samochód w latach 20. to było dosyć mgliste pojęcie, dlatego że po pierwsze niewiele osób było na to stać, a po drugie na samym początku istnienia państwa polskiego nie od razu pojawiły się salony sprzedaży. Salony sprzedaży pojawiły się troszeczkę później, natomiast dużo samochodów znalazło się w posiadaniu prywatnym, samochodów, które wcześniej były w gestii wojska, zresztą nawet centralne warsztaty samochodowe, które powstały w 1918 roku. to też pierwszy taki właściwie twór motoryzacyjny w, Polsce, w wolnej Polsce, to też była, miało swoje korzenie w Wojsku Polskim, bo tam byli pracownicy, którzy wyszkolili się w Wojsku Polskim i tam początkowo naprawiano sprzęt wojskowy. My już wtedy co prawda zaczęliśmy myśleć o własnym samochodzie, powstał samochód Polonia w jednym egzemplarzu tylko, który niestety nie miał szczęścia i jego Produkcja nie była kontynuowana, ale były różne projekty, różne pomysły. Był Stefan Tyszkiewicz samochodem z samochodem Stetysz, ale tak naprawdę do lat 30. -tych niewiele się działo. Był CWS, samochód CWS, właśnie w centralnych warsztatach samochodowych I zaprojektowany myślę, przez Czesława Myślę, że chwilę dłużej skupimy się na tym ale samochodzie to... i działalności centralnych warsztatów samochodowych. Po godzinie pierwszej, te pierwsze lata, rok 20, 21, 22, 23 można chyba podsumować tak, że samochód spełniał zadania państwowe i społeczne i był własnością państwową, a społeczeństwo dopiero musiało się wzbogacić, żeby też posiadać samochód. Tak, a jeżeli prywatnie, to tylko w rękach arystokracji. A więc do usłyszenia po godzinie pierwszej, wciąż 99 lat.